Festivalon. Odcinek dziewiąty. Kolejny raz Lublin został opanowany przez wielbicieli i wielbicielki wszystkiego, co fantastyczne. Już za moment usłyszycie zapis panelu pod tytułem Zawartość cukru w cukrze, czyli ile literatury jest w powieściach science fiction i fantasy. <głosy> Wine. On może, o którym mówię, nie sprawdzi im przyjemność. Cześć. Nie ma problemu. Zapraszam Cię. Nie mam racji. Rozumiem, że polałeś, więc nie mi ręki. tak? Tak jest. Ja egzaminie. <śmiany> <śmiany> <śmiany> będziemy wyuczali <śmiany> jak nie ostatnio, to 70% siedemdziesiąt procent wciskamy, wtedy publiczność staje z nich, to my się zastanawiamy. Tygodnie, czyli mam po, po półtorej minuty na odpowiedź, mam, tak? Nie, po minucie. Po, po minucie. ja mam tutaj, zająć. mam tutaj stoper. i wiesz, to Ciebie też że? Mnie też to obowiązuje. Dzień dobry, witam wszystkich na panelu poświęconym, dobry, poświęconym wartości cukru w cukrze, czyli dla literatury jest w science fiction i Ja się nazywam Tomasz Marcinkowski, zwany Godrykiem. To są nasi goście, czyli Michał Gałkowski, Simon Zak, Marcin Przybyłek Krzysztof Piskorski i Radek Czyli już przed Wami siedzi kwiat polskiej literatury fantastycznej tak, Czasami świeże pączki, czasami nieco przewiądły, ale nieźle odbija z powrotem jestem porchidea jestem okay. smukło-łodygą <laughs> Dobrze, definicje jeśli chodzi o gatunki y, botaniczne zostawimy sobie na później. Natomiast zaczniemy od tego... Ach, mm. Ja tu sobie przygotowałem takie pytania, bo to jednak nigdy nie wiadomo. Pamięć wiadomo zawodna. Ech, zacznijmy od tego, gdzie... Mm, gdzie byście zdefiniowali różnicę między literaturą jako taką, a fantastyką? To nie bardzo podchwytliwe. I masz minutę, kochany. Mam no, minutę, żeby zdefiniować różnicę między literaturą jako taką, a fantastyką, tak? Już straciłeś pięć Już straciłem 500, więc to jest Nie, słuchajcie, nie wiem, czy jesteśmy w stanie gdziekolwiek rozsądnie taką granicę przeciągnąć no bo jeżeli założymy, że literaturą jako taką, jeżeli użyjemy takiej definicji, jest wszystko, co opisuje wyłącznie rzeczywistość, to zostajemy na wysokości roczników statystycznych i atlasów geograficznych i tyle. Jakakolwiek książka mówiąca o czymkolwiek, co się nie stało, opisująca losy osoby, która nie istniała, albo mówiąca o tym, co dopiero będzie, albo nie będzie, musi być fantastyką. Więc tak naprawdę fantastyką jest wszystko, z wyjątkiem książek faktograficznych i historycznych, a i to nie do końca, bo jeżeli ktoś czytał Królów Lechii, no to wie, że fantastyka jest to sroga, prawda? I, i faktu jest to naprawdę niewiele. Dlatego nie wiem, czy w ogóle taka granica istnieje. Jeżeli istnieje, to się okazuje, że fantastyka jest mainstreamem zajmującym 95% wszystkich półek księgarskich, a literatura jako taka nie istnieje praktycznie, za wyjątkiem podręczników Podoba mi się ta definicja. Proszę bardzo, następny. <śmiech> Ja mam też, widzicie, cza, czas już się odmyślałem. E, gdzie literatura, gdzie fantastyka? Dobra. To, to literatura jest tam, gdzie powinno się albo gdzie nam każą czytać, tam jest literatura. A fantastyka to jest tam, gdzie sami cię sięgamy i tam, gdzie lubimy czytać, to tam jest fantastyka. I, e, i chyba tak. Chyba to jest ta granica. Ale ty jesteś, słuchaj, to zajęło ci to 44 sekundy. zaledwie. No. A imię Jego 44. Tak. I mamy Książka fantastykę. Jego i mamy fantastykę tak. Dziady to fantastyka. 100 lat samotności to fantastyka. Mistrz Małgorzata to fantastyka. Zgadzam się z Michałem, co nie jest fantastyką. prawda? Bardzo, bardzo mało jest powieści, w których nie ma jakichś tam nadnaturalnych, ponadnaturalnych nieco niecodziennych rzeczy. Biblia to fantastyka. Biblia to fantastyka. To kiepsko napisana. <grym grym grym> za, za wyjątkiem tych takich bardziej krwałych fragmentów, to spis inwentarza i kto spodził, bo to kogo spłodził um, Więc... No, Kodryk, ale jestem pewien, że chciałeś zadać to pytanie. <grym> bo, bo, no bo tak, no bo mamy opowieści o e, panie z, i panu, którzy zakochali skończy. się w sobie, to nie jest w okazji, tylko romans, tak? A przekacuję tam gdzie są elementy a nie, a nie, bo ja mam tutaj stoper, kochany, jeszcze mam się a, ja, a opowieść o straszliwym prowadzącym panel, prawda, który a, a pilnuje panelistów z biczem z tyłu i z wiankiem na głowie, to już jest opowieść słuchajcie, to jest nudne, bo będziemy wszyscy tłuc jak bęben w to pytanie, bo e, oczywiście postawienie jakiejkolwiek granicy między fantastyką i literaturą jest prawie niemożliwe, to tak jakbyście, nie wiem, wzięli na przykład Wieczny Grunwald, Szczepana Twardocha i mówili, że to jest fantastyka, a potem brali morfinę nagle i mówili, że to jest literatura i że gdzieś tam nagle literatura się pojawiła w skoku od jednej książki do drugiej, nie wiadomo dlaczego, chociaż są napisane bardzo podobnie i przez bardzo podobnego autora, tak? Tak samo odwrotnie jak Kuby Małeckiego, który ma być niby fantastyką, a potem e, ślady albo e, dygot, które nagle mają być literaturą. No, fantastyka jest literaturą, literatura bywa fantastyką, są tylko autorzy i ich eksploracje, które ich zapędzają bardziej w stronę eksploracji jakichś ogólnoliterackich albo bardziej w stronę eksploracji fabularno-przygodowych, ale to jest rzecz indywidualna co do autora, nie można powiedzieć, że fantastyka literatury w sobie nie zawiera, nie można powiedzieć, że literatura niefantastyczna nie zawiera fantastyki, bo do nazwisk, które tutaj podaliśmy możemy dorzucić jeszcze Bruno Schulza, możemy dorzucić jeszcze Murakamiego, możemy się przerzucać i przerzucać. Zresztą mówiłem o Szczepanie Twardochu, w jego najnowszej powieści Król, cholerne wieloryby latają po cholernym niebie. Tak? Rozumiem, że to nie jest fantastyka tylko dlatego, że te wieloryby są wyobrażone. A jeśli one są prawdziwe, tak? jeśli narrator kłamie, więc po, postawienie granicy pomiędzy tym, e, czy wieloryf jest prawdziwy, czy nieprawdziwy, czy coś jest fantastyką, czy nie, no, nawet w przypadku tych książek z półki literatura polska bywa piekielnie trudna. Jak nabicie piarę to 30 sekund przekroczyłeś, kochani. O, nikt mi nie mówił. No dobrze mój. Tak, tak, tak. Jeżeli idzie o definicję, no to <grywania> i teorie, no to prawdę mówiąc to nie wiem, bo jeżeli idzie o teorię, to się nie za bardzo znam. Jestem pod każdym względem z praktykiem i pod względem literatury. Też staram się być raczej praktykiem. No, pamiętacie, jak ja tak Dukaj napisał science fiction, że co różni pisarza fantastyki od, od pisarza? że dla niektórych jest to tak o dziwnicy, między aktorem, a aktorem porno. Yy, więc tak naprawdę jak on, jaką mamy definicję, no to to wszystko zależy od tego, kto definiuje i kto sobie jakiś tam, yy, kto, kto, kto sobie to układa w głowie, no, oczywiście wszyscy będą tutaj mówić, że Każda tutaj jest fantastyką i w pewnym sensie wszyscy będą mieli rację. Gdyby tutaj, gdybyśmy tutaj mieli zupełnie inne grono, no to bylibyśmy odsądzani, odczucili wiary i prawdopodobnie każdy z nas, za każdym z książek, który napisał, też byłby uznawany za takiego aktora podmiotu. Ok, dziękuję. Teraz będzie pytanie zupełnie lejtowe, w przeciwieństwie do poprzedniego. Jaka książka sprawiła, że pomyśleliście o tym, żeby zacząć pisać? <grym> <grym> jak, byłem, jak byłem bardzo, bardzo nowy, to nie pamiętam to była książka, ale, yy, ale pamiętam, że rysowałem komiksy, ale nie umiałem. Pamiętam umiał obrazki? Pamiętam obrazki, tak. Pamiętam, że to było coś na pewno o zwierzątkach, ale mama mi pisała w dymkach, bo ja wtedy nie umiałem jeszcze ale potem przeczytałem, o czym szumią wierzby, jak miałem chyba 6 lat i napisałem też książkę o zwierzątkach, chyba, chyba. No, u mnie dwie rzeczy. Pierwsza, która pokazała radość tworzenia, a druga pokazała, że literatura może prowadzić do potężnych przeżyć. Obie bardzo wczesne. Radość tworzenia odkryłem, kiedy będąc bardzo małym dzieckiem w zeszycie w bloku technicznym rysowałem komiks o Hansie Klosie i Czterech Pancernych, gdzie było głównie dużo wybuchów i strzelania, nie było żadnych dymków. Znamy nie za całkowicie zbędne, a to, że literatura może prowadzić do potężnych przeżyć, to też bardzo wcześnie, w wieku kilku lat, kiedy mama mi nieopatrznie czytała Braci Lwiej Serce, Astrid. Ingren, po której to lekturze no. miałem PTSD przez kilka lat. <laughs> no i te, te, te dwie rzeczy dalej się potoczyło. Mógłbym tutaj opowiadać o jakichś um, Robertach Edwina Howardach, o, o jakichś Władcach Pierścieni, ale to wszystko było potem. Tak? Bracia dwie Serce byli na samym początku, mroczna geneza. U mnie było tak, że to nie książkę spowodowała tylko marzenia. Ja marzyłem, jako już mały chłopiec, że będę kosmonautą, że będę latał w kosmos. I w pewnym momencie się zorientowałem, jak miałem lat może 7 czy 8, że urodziłem się za wcześnie i że jedyne, co mogę zrobić, to pokręcić się trochę po orbicie i to jest wszystko. I Przeżyłem rozpacz, prawdziwą rozpacz, to brzmi śmiesznie. Ale nie wiem, czy sobie życie takie filmiki w internecie, kiedy płaczą małe dzieci, które sobie coś uświadamiają. Na przykład jest taki prześmieszny, ale jednocześnie poruszający film, jak dziewczynka uświadamia sobie, że to mięso, które je na talerzu, to pochodzi z chickena albo z kał, albo, albo z pig, a pigs are fine, i chickens are pretty i coś takiego, i ona nie chce chopped up animals jeśli już nigdy w życiu nie zje żadnego zwierzęcia. Jestem przekonany, że ta dziewczynka przeżywszy ten, ten ten wielką rozpacz i uświadomienie stanie się jakąś aktywistką ochrony praw zwierząt. Chłopiec, który płacze, bo po lekcji usłyszał, że wycinane są lasy i ten jego płacz jest tak głęboki, tak poruszający, że on już stał się w tej chwili strażnikiem lasu, człowiekiem, który będzie chronił te lasy. Więc ten mój płacz był bardzo głęboki, bardzo długi, nie było wtedy rodziców w domu. Przeżyłem stratę, stratę, stratę przyszłości, tego, że nie przeżyję tego, o czym marzę. I wtedy w tym straszliwym, chłopięcym płaczu postanowiłem, że jeśli tam nie polecę, to będę to opisywał, to samym pisarzem. Tak było, będzie jak sobie <śmiech> Ja tu mam w sumie dwa tytuły i od razu, pierwszy tytuł jest związany z moimi pierwszymi fanficami, to, to w momencie, gdy nie wiedziałem, że jest w ogóle coś takiego jak fanfic. Alfred Szklarski, Tomek w krainie kanguru. To była moja pierwsza książka taka ever, którą y, samodzielnie przeczytałem i momentalnie poleciałem po zeszyt i momentalnie zacząłem tam jakieś na pół takie jakieś w scenki sobie y, zapisywać, bo mnie to strasznie, y, strasznie bawiło. Oczywiście wstydziłem się to komukolwiek ukazu, stricte dla siebie. E, a później wsiąkłem w cały cykl z e, muminkami, kompletnie inaczej je odbierałem, jak mama czytała, a kompletnie inaczej je odbierałem, jak, jak sam sięgnąłem i, i, i czytałem e, Muminki. także u mnie takie książki. Mnie do pisania zachęciła jedna książka i jedna opowieść. Książka powtórzę raz już wywołanych do tablicy braci dwie serce. Nie dlatego, że trauma, nie dlatego, że straszna, ale dlatego, że ta książka jest urwana ona się kończy w momencie, w którym zaczyna się kolejna opowieść tak. i mnie to nurtowało długie lata, co było dalej, jakie oni mieli kolejne przygody co oni tam mogli zrobić, co mogli zobaczyć nie próbowałem pisać kontynuacji, ale byłem ciekaw i ta ciekawość mnie dążyła to była jedna rzecz, a drugą rzeczą jest opowieść największa opowieść mojego życia, czyli moja żona która pewnego dnia, jak wracaliśmy z zakupów w październikowy wieczór, pogoda była równie paskudna jak dzisiaj po prostu popatrzyła na mnie i powiedziała, Michał, weź ty coś napisz. A ja wróciłem do domu i napisałem. Autentycznie tak było. <gryzanie> Harmonogram, kto kiedy my myje naczynia. <gryzanie> no dobrze. Piszecie książki. Czas, czas, czas, człowiek. No, no, czas na to na zadanie no, pytania. Tak, nie, nie, nie, nie, nie. Czy uważacie się bardziej za rzemieślników, czy bardziej za literatów? Gdzie się widzicie? Łobo. Ja nie mogę skończyć. Szczerze, szczerze. Szczerze nie widzę linii podziału pomiędzy rzemieślnikiem a literatem. Jeśli już to może chciałeś zapytać o artystę, rzemieślnika, artystę. Niestety uważam, że w pisaniu książek coś takiego jak artyzm i sztuka po prostu nie istnieje. Jest to czyste rzemiosło. Jeżeli weźmiecie na warsztat jakikolwiek wiersz, który podobno jest tam w ogóle szczytową formą i tak dalej, to wiersz to jest wzór matematyczny. Macie zadaną liczbę sylab, zadane rymy na końcu, zadane rymy powtarzające się w każdej zwrotce, określoną ilość zwrotek w całym wierszu, cały wiersz ma mieć sens, każda zwrotka ma mieć sens, będąc odrębną całością, każda linijka musi mieć sens i jednocześnie wiązać się logicznie ze wszystkimi następnymi i poprzednimi linijkami tekstu. Niestety literatura to jest czyste rzemiosło, jedyny element sztuki, jaki w tym jest, to jest co? co sprawia, że moja literatura jego, jego, jego, jego, każdego innego, kto pisze literatura jest inna od wszystkich pozostałych. Bo gdyby to była czysta matematyka to wszyscy pisalibyśmy to samo i tak samo. Więc, nie wiem, sami sobie odpowiedzcie. Literat <śmiech> <śmiech> to... czy rzemieślnik? No ja przede wszystkim uważam się za totalnego pasjonata wyobraźni, bo ja cały czas nie mogę o sobie myśleć jako o literacie, no jeszcze nie, bo ja jestem do, dopiero autentycznie na początku tej, tej, tej przygody z dużym pisaniem, rzemieślnika absolutnie nie, bo rzemieślnik robi coś naprawdę systematycznie i on jest już na tyle w tym biegły, że staje się to jego źródłem zarobku i utrzymania także jest, że na pewno nie. Ja chcę opowiadać historię. Od dziecka ja chciałem opowiadać, że dziecko to mnie strasznie inspirowało i możliwość zabierania ludzi do swojej głowy w światy, które ja kreuję i, i opowieści, które ja, którymi ja się dzielę. Także czy literat, czy rzemieślnik czy ja chyba nie, nie klasyfikowałbym się tutaj. Ani jedna, ani druga. Jest taka technika sprzedaży polega na tym, że odbiera się wybór e, e, klientowi. Mówi się tak, chcesz ciastko z jagodami czy z jabłkami, a akurat klient ma ochotę na spaghetti, prawda? Ale myśmy nie uwzględnili w pytaniu spaghetti, w związku z tym, że nasz klient mówi, no to z jagodami. Więc tutaj mieliśmy coś podobnego. Czy jesteś literatem czy rzemieślnikiem? Nie, ani to, ani to. Ja uważam siebie za wizjonera, za maszynkę do tworzenia historii. To znaczy, ja od, od dzieciństwa miałem coś takiego, że cały czas w mojej głowie wyobrażałem sobie rozmaite historie. Cały czas, non stop, że idzie przede mną piękna dziewczyna, że idzie przede mną piękny chłopak, że leci tutaj jakiś statek. Nie podobał mi się krajobraz, który widziałem. Dorysowywałem sobie w oczami wyobraźni jakieś wieżowce, jakieś, jakieś statki kosmiczne, no, które tam leciały. Zmieniałem pogodę, zmieniałem ten popękany beton, po którym stopałem w coś ładniejszego, zmieniałem wystawy sklepów w Więc. Cały czas sobie coś tam wyobrażałem i to mi zostało do dzisiaj. Non stop w głowie mam dialog, który się toczy, sceny, które powstają, historie. Więc ja jestem po prostu od tego, żeby zapisywać wizje i historie, które mi powstają w głowie. I nie mam pojęcia, czy to jest żywioł czy to jest y, artyzm. Na pewno nie chciałbym, żeby były nazwane literatem, bo to jest okropne, okropne słowo, bardzo brzydko mi brzmi w głowie, więc y, oby nie to. Raczej, raczej wizjonerem, <laughs> chociaż też stworzę jakiś własny, własny neologizm. Na, na te potrzeby. Ale zauważył, że jakbyś był literatem, to mógłbyś mieć literatkę, to już jest mniejsza. No, no, no, no, <laughs> no literat, literatka, tak. Jakbyś był tym, to A ja było. myślę, że właśnie stowarzyszenie literatów polskich jest od literatek, tak? No właśnie, dobrze. E, wiecie. No, a propos tego już mówił Michał Gałkowski. tu trzeba w ogóle się zastanowić, czy w ogóle istnieje coś takiego jak sztuka. Ja jestem twardym materialistą, nie wierzę w żadne zewnętrzne siły, które na nas wpływają, wszystko, co robimy, to tak naprawdę można zredukować do połączeń neuronowych, które nam się wyrobiły i tych iskierek, które sobie po tych połączeniach tańczą, ale mimo tego, yy, no, biorąc pod uwagę to, co powszechnie uważamy za sztukę, moim zdaniem literatura i yy, jak, yy, pisanie jakąś formą sztuki jest. Nie zawsze pisarz jest literatem. Są pisarze, którzy nigdy nie będą literatami, są literaci, którzy nigdy nie będą pisarzami. Taki paradoks też się zdarza. Wydaje mi się, że na co dzień jestem po prostu autorem, który lubi opowiadać o powieści. Lubię opowiadać powieści, a czasem pojawia się ten moment, kiedy coś dziwnie mi się poskleja, coś zobaczę jakiś ład wyłaniający się na kartce, jakiś zwrot, który jest załadny, ładny, żebym mógł go wymyślić. I, i wtedy przez jakiś krótki czas Czuję się um, artystą, a potem trzeźwie jej, jej wszystko, wraca do, i wszystko wraca do normy. Więc wydaje mi się, że na co dzień jestem pisarzem, opowiadaczem historii. Może bywam artystą, ale to już jest bardzo indywidualna, trudna do określenia kwestia. Ja Myślę, że. Ja przepraszam, przepraszam cię bardzo. Żona mi mówi, że nie zły ze mnie artysta. Nie wiem, czy to się liczy. W jakiej kwestii ci żona mówi, że jesteś bezpośrednią? <śmierdzą> <śmierdzą> jest... Oczywiście podział między rzemieślnikiem a artystą istnieje i wydaje mi się, że on przebiega w wzdłuż linii materialnej. I tak prawdę mówiąc, no, pierwsze opowiadanie, które napisałem i które wysłałem, żeby wydrukowano to je napisałem dlatego że potrzebowałem trochę pieniędzy na wakacje, a wydawało mi się to sposobem łatwym na zarobienie tych pieniędzy i do tej pory, gdybym nie zapłacili za książkę, to ja bym jej nie napisał. Bo jest to kilkanaście miesięcy tak naprawdę wyjętych z życia i no jeżeli już czemuś poświęcam czas, nawet jak to jest bardzo fajne, no to robię to kosztem, spotkania, kosztem przebywania z moją rodziną, kosztem przebywania z moją żoną, także po prostu potrzebuję za to jakiejś rekompensaty. Ja bym bardzo chciał być artystą, bo ja się wychowałem w ogóle na takiej literaturze wysokoartystycznej i w momencie, kiedy ja zaczynałem pisać na poważnie, to takim moim największym mistrzem był Bruno Schulz do tej pory mi zresztą pozostaje. Yy, a poza tym artysta ma bardzo dużo profitów, bo nie musi się interesować terminami, kiedy ma co napisać, yy, może więcej imprezować i tak dalej. Natomiast patrząc na życiorysy większości artystów, to jednak nie są to życiorysy, które chciałbym uczynić swój własny życiorys. Okej, okay. jedna trzecia programu za nami, więc przerwę na reklamę, a mianowicie to będzie bardzo podchwytliwe pytanie. Którą książkę któregoś z współpanelistów polec polecilibyście publiczności? <grymianie> <grymianie> <grymianie> <grymianie> A ja wiem. Tutaj siedzi Krzysiek Biskowski i on napisał kilka lat temu fenomenalną książkę Krawędź Czasu. Wydawało mi się, kiedy czytałem te, zanim czytałem tę książkę, że w Steam banku właściwie nie można powiedzieć nic nowego i że jest to raczej nie gatunek literacki, tylko po prostu estetyka taka, no, że dołożę sobie sterowców, dołożę sobie tego tamtego dużo kółek blaszanych i tak dalej. I okazało się, że wcale nie, że Biskowski napisał książkę, która raz, że po pierwsze część akcji dzieje się w Lublinie, czyli tutaj, a do do którego mam ogromny sentyment, chociaż nie jestem z Lubliny i mieszkam, nie mieszkam w Lublinie już. A poza tym napisał książkę, która po prostu pyta są tak która raz, że jest przemyślana, jest tu majsterszy pod względem konstrukcyjnym, a twarz, że to jest książka, która po prostu bardzo, bardzo, bardzo mocno działa na emocje. I do tego stopnia, że nawet jak skończyłem ją czytać, przez kilka dni nie czytałem no, żadnych innych książek, żeby sobie po prostu nie w smaku po czasu. O, ja chętnie idę na niewdzięcznika, bo bardzo chętnie bym cię oczywiście Radkowi zrewanżował, ale i kocham cię Lilit, i puste niebo są u mnie na liście. Przeczytaj to koniecznie, czemu jeszcze tego nie przeczytałeś turniem, tak? E, więc zamiast tego podam w prawo i e, powiem o game e, obecnego tu pana przybyłka. To jest bardzo... <śla> Bardzo, bardzo unikalna rzecz. I jeśli chodzi o krawędź SF i cyberpunku, jeśli chodzi o eksplorację tego, jak może się rozwijać elektroniczna rozrywka i w jakie to ciekawe kierunki może pójść. Dla mnie było zawsze niezrozumiane, że w świecie, w którym media interaktywne stają się tak ważne, to powieść, zbiory opowiadań, które tak dużo o tym mówią, nie są dużo bardziej popularne. Więc e, niedawno wznowiony, pierwszy zbiór opowiadań o game decku Absolutnie obowiązkowa lektura w dzisiejszych czasach. Dla każdego, kto lubi SF, kto lubi cyberpunk, kto lubi zastanawiać się nad tym, jak e, nasz świat może się rozwijać. O, Krzysiu, no widzisz, stopiłeś mi serce. Bardzo ci dziękuję. Idę na chama. Brawo. Nie podam w żadną stronę, bo ja fantastyki w zasadzie nie czytam. <grym> czytam książki popularno-naukowe, filozoficzne, psychologiczne, literaturę faktu. fantastykę strasznie rzadką. No, to jest okropne. No. Co mogę polecić? No to niestety, że, że niczego z Panu, bo nie czytałem po prostu. I co, i co jak ja teraz wyglądam? Zabijecie za to. <grym> Mogę, mogłem na to przygotowany. Mogę, mogę polecić książkę nam wszystkim, taką, którą przeczytałem innego pisarza, Ernesta Hemingwaya, pod tytułem Sygnowano Ernest Hemingway, to jest zbiór felietonów Hemingwaya. Mało znana rzecz, on tam te felietony pisze jako korespondent wojenny i z Hiszpanii, i z II wojny światowej, ale też pisze felietony, i oczywiście z rybołówstwa, znaczy rybołówstwa, on był wędkarzem zapalonym, ale też pisze felietony o tym, jak pisać, i o tym, z kim się ścigać, i o tym, jak traktować pisanie. I jedną z najbardziej, najbardziej ciekawych jego obserwacji, którą zapamiętałem z tych wegetonów, to było to, jak udziela rady młodszemu pisarzowi takiemu dopiero aspirującemu, i on mówi tak: nie ścigaj się z tymi, którzy są współcześni, dlatego że ich sława często jest napompowana, już w tamtych czasach pompowano <śmiech> sławę. ścigaj się z tymi, którzy już nie żyją. I, bo ich wartość już napompowana nie jest, prawda? Po śmierci już nikt siebie sam nie promuje. No i cóż, no i tę, tę książeczkę mogę polecić, nie jest fantastyczna, ale moim zdaniem Hemingwaya warto słuchać, bo opisuje rzeczy niezwykłe, które w zwykłych podręcznikach historii nie znajdziemy. No tam jest jego punkt widzenia. Krzysz, przepraszam, cię przepraszam. Masz, masz punkty za uczciwość, niech Ci będzie. No ja się strasznie cieszę, że mogę być przede wszystkim tutaj fanem, bo dla mnie to jest, to jest gigantyczna frajda siedzieć obok dwóch facetów, których książki znam i, i, i bardzo lubię. E, najpierw przeprosimy w prawo, Michale jeszcze nic nie miałem o, o okazji przeczytać. E, natomiast no na Krzyśka Piskorskiego, słuchajcie, cieniowy tłapczy i czytajcie, bo to jest majsterz, jeżeli chodzi o wyobraźnię. E, 44 dopiero zacząłem czytać, ale już wiem, że to jest po prostu coś niesamowitego. E, z Marcinem w zasadzie to jest niesamowita przygoda, jak wspaniałą rzeczą jest wraz z autorem, wykreować jedną postać, bo jest powieść Marcina Orzeł Biały, gdzie wziął ludzi z fandomu, myśmy popisali i powymyślali charaktery i postaci, jestem orkiem w orle białym, wielkim, potężnym, tam też właśnie siedzą, siedzą orki. słuchajcie, To, był, to, jest, to jest niesamowita <śmiech> rzecz, czytać o sobie, swoją, swoją postać, patrzeć co, co autor z tego zrobi, tam jest tyle humoru, tam jest tyle e, śmiechu, a jednocześnie jest tyle wzruszeń i tyle zeszklonych oczu momentów, e, że wow, a jeżeli chodzi o Radka to jeszcze nie miałem nic okazji, ale sytuacja bodajże e, wczoraj, kiedy jesteśmy już na, na, na afterku, popijamy piwko, i Paweł Majka do mnie leci, Szymon, Szymon, Szymon, Szymon. I oczywiście gadamy, gadamy. Jak tam Ci idzie pisanie? Ja mówię, słuchaj, kończę już, od miesięcy kończę. I już kończę. Wreszcie, ja naprawdę kiedyś skończę, pytam się Pawła, Pawła, jak to wie? Ale słuchaj, puste niebo. Ja patrzę. Nie, nie, ta książka, Radka, Radka, weź, weź to czytaj, Szymon, czytaj, to czytaj, jest. Także tak, puste niebo też, też na list. Czy pytanie rzeczywiście jest podchwytliwe? A jako, że podebrano mi w zasadzie trzy z rekomendacji, które chciałem już tutaj polecić, to wy wykręcę się sianem i poproszę, żeby na pytanie odpowiedział mój dubler Kaskader. <śpiewanie> <śpiewanie> Proszę się nie przejmować tą uzbrojoną... <śpiewanie> Tak, to wszystko kaskadr... było planowane. Słuchajcie, no, przyznacie, że podobieństwo jest uderzające. <grym wiosenie> to to Faktycznie nie uderza. <grym wiosenie> czy czy Dubler Kader, chce odpowiedzieć na pytanie? Tak. <grym wiosenie> ze wszystkich współpanelistów, które tutaj widzę, bardziej mógłbym polecić książkę Michała Głogowskiego w po podpoczyczeniu sztywne. <grym wiosenie> Jak szybko zrobić kasę na formografii, a potem mieć problemy z pułkownikiem. <głos> Nigdy w życiu mi się nie zdarzyło, żebym sam siebie polecił i otwierając taber To było ładne. Dziękuję bardzo. Czas, czas, czas, czas. Ale to no ja mam jeszcze jednego pytania. <głos> to to jest ja sobie teraz <głos> dla mnie. Dobrze, teraz pytanie bardziej klasyczne tak naprawdę. A, fantastyka, czyli fantazy? science fiction, horror. Czy któraś z nich jest bardziej literaturą od pozostałych? Wydaje mi się, że o wiele łatwiej byłoby powiedzieć, która z nich jest mniej literaturą od pozostałych niestety łatwo to zobaczyć na podstawie tego czego wychodzi najwięcej i co wymaga najmniej przygotowania od piszącego autora jakkolwiek patrząc na niektóre późniejsze książki Kinga można mieć wątpliwości trzeba w ogóle myśli co on pisze ale nieistotne niestety najmniej literaturą z tych trzech byłoby fantazy. ponieważ fantasy jest najłatwiej wziąć Usiąść i napisać cokolwiek. I, ka I każdemu, kto spróbuje, będzie miał czelność nas krytykować, mówimy, ale to jest fantazja i taki jest ten świat. Nie? I ja go tak wymyśliłem, i to jest super. Najtrudniej, wydaje mi się, jest to zrobić jednak w science fiction, które wymaga albo wymagać powinno pewnego przygotowania merytorycznego, z racji tego, że ma to być science fiction czyli musi to być w ogóle czymkolwiek podparte. Horror plasowałbym gdzieś po środku, bo z jednej strony horror powinien być dość dobrze zakotwiczony w rzeczywistości, a z drugiej strony to co z tą rzeczywistością czasami robi wspomniany już Stephen King, to wołał o do nieba, to zróbmy tego klauna, który będzie mordował dzieci, ale niech mieszka w kanałach. I tak w ogóle to niech on będzie pająkiem, które tak naprawdę będzie światłem. No nie, więc horror zajmuje mało zaszczytne miejsce gdzieś po środku. Jeśli coś jest literaturą najbardziej, jeżeli mogłoby pretendować do miana szlachetnego, to właśnie science fiction. E no ja powiem tak, no w każdym z tych z tych rozdziałów, czy fantazy, czy science fiction czy horror mamy oczywiście i perełki i mamy totalne, totalne gnioty. No ja z każdego z tych z tych z tych worków przecież powyciągałem i przeczytałem tak wspaniałe rzeczy, że, że tylko mnie ubogaciły. No science fiction mój. Ubogacenie ulubione... to jest złe słowo w tych czasach. Zboga Zbogacili Dobrze, zbogaciły ehm, e... Science Fiction, Artur C. Clarke, na przykład, e, Odyseje Kosmiczne, czy coś, co przed, skończyłem czytać tydzień temu, Światło Minionych Dni, to jest po prostu kół. E, to jest takie klasyczne science fiction, ale to jak on pisał jest, jest, jest niewiarygodne, ca cały lem. E, z fantazy, no trochę się z Michałem nie zgodzę, że to jest taki najprostszy gatunek do, do e, napisania. E, no jak zrzucę Tolkienem, no to będzie trochę tak, tak sztampowo, ale jest dużo sag, jest dużo opowieści fantazy, e, z których człowiek powyciąga emocje, z których człowiek powyciąga postaci e, i dylematy, z których naprawdę można poczerpać sporo takich e, mądrości życiowych. No, a w horrorze Kurczakinga horrorze cool Kinga wezmę, wezmę jednak w obronę, bo. King oczywiście jest, jest y, nierówny, ale jest Kingiem, bez jaj. I jeżeli chodzi o horror, ja nigdy nie, nie podejrzewałem, że będę w stanie się przestraszyć książki. Bo jeżeli mamy filmowy horror, no to siadamy, coś nam wyskakuje na ekran, huknie nam z głośników i po prostu już się boimy. Natomiast Steven King napisał taką książkę mniej znaną, Desperacja. Jak czytałem Desperację, na 80 stronie po prostu włosy na rękach, ja się tak wczułem w sytuację głównych bohaterów, którzy y, zostali dosłownie osaczeni przez takiego przedziwnego amerykańskiego policjanta i nie mają jak się wyrwać. Jeżeli y, tam się nic nie dzieje, on im nic bezpośrednio nie robi, ale y, no, sytuacja, w której się znajdują, powoduje, powodowała u mnie jako uczytelnika taki duży dyskomfort, że ja się, że się zacząłem autentycznie bać. Wszystkie trzy rzeczy, w każdym znajdziecie pereł. Ja Cię podziwiam, Michał, bo, bo poszedłeś na pierwszy strzał i e, wiedziałeś, co odpowiedzieć. Później Simon miał Łatwiej. Ja mam już e, to, dużo Łatwiej, bo trzeci, Łatwiej będzie miał Krzysiek, a jeszcze Łatwiej będzie miał e, Radek. Mogę już przekazać mikrofon? <głosy> <głosy> e, dobrze. E, a mi się wydaje, że pytanie jest znowu źle zadane. Dlatego, że wszystko zależy od wrażliwości autora i tego, co ma do powiedzenia. Po drugie, gatunki zostały, moim zdaniem, wymyślone przez czytelników, a nie przez pisarzy. Niektórzy pisarze mają ochotę, niektórzy pisarze mają ochotę pisać w danym gatunku, a niektórzy piszą coś i później się okazuje, że to jest jakiś tam y, gatunek. Dla przykładu, kiedy pisałem orła, orła Białego, to pod sam koniec zorientowałem się, że napisałem coś w rodzaju postapo, postapo. pod sam koniec. I nawet jest dialog, kiedy główni bohaterowie jadą już, no, nie powiem skąd dokąd, w każdym razie to już jest pod książki i e, e, pan Major Orłowski mówi, no taki piękny kraj, taki piękny kraj, takie, takie zniszczenie, to w zasadzie jest takie jakby postawą. Ja wtedy sam się zdziwiłem, że to jest książka postapokaliptyczna Podobnie jak wtedy, już, kiedy, kiedy już napisałem cały cykl Gendert, pięć, pięć e, tomów, to się zacząłem zastanawiać, co to jest. E, i, Kamil, muzyka mi pomógł, powiedział, że to jest w zasadzie opowieść transhumanistyczna. Prawda? Ja nie miałem pojęcia. A później jak przeczytałem podręcznik, czym jest transhumanizm, to ze zdziwieniem odkryłem, że zawarłem tam wszystkie niezbędne elementy i wiele, wiele jeszcze innych transhumanistycznych. Więc i jestem przekonany, że tutaj, jak siedzą moi koledzy po biurze obok, to wy też piszecie w zasadzie nie w gatunku. Tworzycie opowieść, a później się na tym okazuje, że, że ona jest w jakimś gatunku. Na przykład w 100 samotności Markeza mamy do czynienia z gościem, który się nazywa pod koniec Błędia, ja nie wiem, te, te dwa pierwsze człony zawsze mi uciekają, który w pewnym momencie umiera i siedzi sobie jako trup pod drzewem i on się czasami komunikuje z członkami rodziny i jest karmiony przez nich, czy to jest horror, Russian. Trudno powiedzieć, no, jeśli jest upiór jakiś, prawda? Trup, który gada, no to tak jakby horror. A mistrz Małgorzata, czy to jest fantasy, Urban Fantasy, ponieważ lata tam kobita goła, bo po, po, po mieście wybija szyby, latając na, na, na miodle, no to może jest by, można by powiedzieć, że <laughs> można powiedzieć, że ponieważ jest tam czarownica, tak, biedźma, tak i demon wolant, e, e, no to jest Urban Fantasy, ale jestem przekonany, że Buchakow nie tworzył niczego w gatunku Urban Fantasy, prawda? tylko Proszę, po prostu napisał powieść, która zawiera pewne elementy, które później można zakwalifikować. Więc wracając do twojego pytania, Godryk, myślę, że wszystko zależy od wrażliwości i osobowości pisarza, bo pisarz pisze sobą. I jeśli ma coś do powiedzenia, to napisze piękną rzecz, niezależnie od tego, w jaki gatunek później to zostanie włożone. Hmm, tak, mogę już oddać mikrofon? <laughs> <laughs> Dobrze, zgadzam się z tym, co Marcin powiedział, ale chcę dać Wam coś, dać Wam jakieś konkrety, tak? dać mięso. My mieliśmy e, horror, e, fantazy i science fiction. I dla ułatwienia przyjmę, że przez horror, fantazy i science fiction rozumiemy to, co się powszechnie rozumie, co e, tak jak Wy byście tutaj sklasyfikowali te poszczególne dzieła, jak się po, najczęściej klasyfikuje. Dobra, taki eksperyment myślowy. Załóżmy, że leżę za 20, 30, 50 lat na łożu śmierci, otoczony gromadą wnuków, obowiązkowym pokoju, gdzie wszystkie ściany są pokryte nagrodami literackimi, tak? I myślę o tym, ile w życiu przeczytałem i co z tego naprawdę wyciągnąłem, co wyciągnąłem z tych stert prawdziwych, pornograficznych, e, niewiarygodnych stert książek, co, co ze mną naprawdę zostało, tak? I co by to było? No, byłyby to rzeczy nie tylko fantastyczne na pewno, na pewno byłoby to stała samotności Markeza. na pewno byłoby to wzruszenie z jednej strony pięknem, a z drugiej strony smutkiem istnienia z schrabala, ale oprócz tego byłoby to też dużo rzeczy z fantastyki. Byłyby to na pewno… Um, um, Hyperion Simonsa, który bardzo długo za mną chodził i niektóre z tych opowieści z Hyperiona, szczególnie ta e, ojca, którego dziecko starzeje się wstecz, to brzmi debilnie, ale to jak to jest podane i te, jak, jak człowiek się próbuje w to czuć, bardzo długo zostaje z człowiekiem. E, by, chodziłaby ze mną na pewno e, Duna i to jak e, przez e, widzimy 4, 5 czy 40 tysięcy lat, rozwoju e, kultury i cywilizacji i wydaje mi się, że to o tym, jak historia się toczy i do czego dąży, i jak wygląda e, istnienie historyczne w ogóle świata, bardzo dużo nam mówi. To byłoby e, ten moment, gdzie dałem się jak debilo oszukać i się pod koniec Grendera dowiedziałem, że to wszystko była gra komputerowa, twist, na który się nabrałem i do dzisiaj jestem na siebie wściekły, jak mogłem się na to nabrać, bo tylko dureń by się był, mógł, był w stanie. E, tak. <laughs> no, ehm. Um... Byłoby trochę rzeczy z fantazy, ale dużo mniej. Wiecie, mógłbym wymieniać jeszcze niepamiętne momenty science fiction. Pamiętnych momentów z fantazy, co ciekawe, byłoby trochę mniej. No Na pewno te takie wielkie szekspirowskie, dramatyczne zwroty akcji w stylu krwawego Wesela, którego też się nie spodziewałem, bo nic nie czytałem wcześniej o tej książce czy Marnego Końca Neda Starka. Może coś z Ericssona. Z dwa takie trzy e, intensywne zwroty akcji, no i wrażenie takiego ulotnego piękna śródziemia. To są może rzeczy, które bym wyciągnął z fantazy, z nic, kurwa. Nic. Nie, ten, ten może mizer kinga troszeczkę, tak? bo to e, uderza blisko dla osób, które znały w życiu e, no, takie pisarz, odrobinę niepokojące, niezrównoważone osoby. E, miałem taką wątpliwą przyjemność i dlatego to uderzało za, za too close for comfort, jak to mówią Anglicy ale to w zasadzie wszystko, ale może dlatego, że nie czytam dużo horroru, tak, nie chcę krzywdzić całej, e, całego gatunku, tylko dlatego, że mało go czytam. Na pewno myślę, że to, co zostało ze mną, to z dwóch trzecich z SF, którego czytałem, w jednej trzeciej z fantazy, jakieś drobne odłamki z e, pozostałych gatunków. A ja się kompletnie nie zgadzam z tym, że fantazja jest łatwo napisać i że jest to łatwiejsze niż pisanie science fiction, nie, nie. bo tylko się tak wydaje. Tak, jest trudniej dlatego, że współczesne fantazy, myśmy, nie, my tak naprawdę zapomnieliśmy już, czym jest mit. A no. fantazy jest tak naprawdę mitem i wszystkie te takie stare klasyczne historie, czy tu mamy Tolkiena, czy Utsury Reguń, czy Lotte Dansaniego, który nie jest tłumaczony w Polsce, chociaż pisał przepięknie, to są historie mityczne. Współczesna, współczesna fantazy jest tego mitu odarta i dlatego jest to fantazy, która jest wykastrowana kompletnie do podstaw i która tak naprawdę jest y, tylko jakąś powieścią, czy y, obyczajową często, albo przygodową w Newerlandzie. I tym się różni. No, tam nie ma kompletnie nic mitycznego. Y, może dlatego jestem na to wyczulony, że mi na studiach próbowano zaszczepić taką tę materialistyczną wizję świata. Jestem lekarzem weterynarii z wykształcenia i po tym, jak skończyłem studia i nawet się dałem nabrać na to zaszczepianie tej wizji świata, okazało się, że to kompletnie tak nie działa, że to kompletnie nie ma sensu. Że wszystko, że wszystko to jest zupełnie czymś innym. I uświadomienie sobie, o co tak naprawdę chodzi fantezy to dopiero w zeszłym roku pomogło mi, pomógł mi tak do historii religii Mircea i Jadego oraz jeszcze potem czytanie Tomasa Mertona, takiego jednego z zachodnich I, I tak paradoksalnie książki, które kompletnie nie mi miały wspólnego z fantezy, sprawiły, że gatunek, którym do tej pory pogardzałem, bo poza Tolkienem tam za bardzo po fantasy nie sięgałem, zacząłem na to patrzeć w odkrywać, zupełnie inny sposób i zacząłem w tym odkrywać głębie, której tak naprawdę nie widziały. I w tym momencie, jeżeli idzie o całą fantastykę, to uważam, że nie ma piękniejszych książek, niż są te, które, które wykorzystują cały mit, bo my jesteśmy wszyscy zbudowani na mitzie, bez względu na to, co, co, co, co na tym nawet myślimy. Okej, okay, posz, poszliśmy już bardzo wysoką literaturę, więc za chwilkę będzie pytanie bardzo przewrotne. Natomiast na razie mam pytanie do sali, mianowicie ile osób chciałoby zadać pytanie? Proszę rękę w górę. Aha, czyli spokojnie możemy to włączyć. Dobrze. 10. Ok, mamy 10 minut. Więc y, pytanie prowokacyjne brzmi następująco. Skąd zrzenacie? To, to jakie były poprzednie. <grymne> Ale teraz zaczynamy <grymne> po lewej stronie, żeby my nie tak, chodzi. oczywiście. Tak? Skąd się z Skąd zrzenacie? To znaczy, yy, <grymne> jaką książkę, nie, nie tak. my się inspirowaliście coś swojego, jakim dziełem. I uwaga, utrudnienie, ponieważ na wszystkich panelach dotąd przewijał się epos o Gilgameszu, to o Gilgameszu nie mówimy. <grymne> Świadomie nie inspiruje się Gilgameszem. <ś> poderia... <Monday> Natomiast jeżeli chodzi o zrzynanie, no to y, za każdym, no, nie wstydzę się z tego, tego, za każdym razem bardzo brzydko zrzynam z Schulza, za każdym razem bardzo brzydko zrzynam z prawie Tokarczuk, czyli z takiej książki, która była dla mnie książką formacyjną, która książką przepiękną i może to też było zależnicze ze stulecia, samotności Markeza, ale jakoś było mi to bardziej, bardziej bliższe sercu. Świe, y, y, bardzo mocno zrzynam. Ze Stasiuka, który mnie nauczył patrzeć na okolice, w których mieszkam w taki sposób, jak ja sam nigdy bym nie popatrzył, bardzo mocno zrzynam, no. znaczy może to nie już jest bardzo mocno, ale to też staram się nawiązywać do mitów w taki sposób, w jaki nawiązywali inni, prawda, to o to, to chodzi. Więcej grzechów nie pamiętam. No skąd ja nam Biorę pomysły z notatnika. A skąd one się tam biorą? Jakiś przejmy facet je dla mnie tam zostawia. <grystanie> Zapisuję, a ja sobie potem biorę i wykorzystuję. A tak bardziej poważnie, kiedy tworzę historię, bardzo lubię założyć maskę i zmienić głos. To znaczy, znaleźć taki zbiór e, inspiracji literacko-językowych, które by sprawiły, że ta historia po prostu będzie brzmiała fajniej, bardzo bardziej autentycznie. I dlatego zrzynam bezczelnie ze wszystkiego, co wydaje się podobne do tej książki. Tak? Przy Cieniorycie zrzynałem bezczelnie z powieści łotrzykowskiej, zżynałem bez, bezczelnie z Trzech Muszkieterów, bezczelnie z e, e, Artura Pereza Reverte. Wcale się tego nie wstydzę, że tyle z Kapitana ale jest w Arachonie, e, bo tego typu opowieść chciałem y, y, napisać, więc naturalne mi się wydawało, że wszystko, co wydaje mi się na tej wielkiej mindmapie, jakoś ogólnie z tym połączone, muszę najpierw płonąć, a potem przetrawić i, przepraszam, wypluć na kartkę. I te, tak, tak <śmian> robiłem ze wszystkim innym, z 44 przetrawiłem na nowo sobie y, Cały romantyzm polski i europejski, tak, Słowacki wielkim poetą był. Była okazja, żeby wrócić do tego pierwszy raz od czasów szkoły średniej i to skonfrontować jeszcze raz. Przy Zadrze sobie przetrawiłem z jednej strony Brandysa, z drugiej strony Popioły Żeromskiego, z trzeciej, takie rzeczy, którymi się mniej może powinienem chwalić, czyli cykl o Szarpie, tak? Jak się nazywa autor, ktoś pamięta? Crom cornwell No właśnie. I, ta, I tak wygląda przy każdej mojej książce. Zbieram sobie duży, duży zbiór rzeczy, które wydają się powiązane, długo się w nie zanurzam, trawię sobie, potem <śmiech> zakładam maskę, czy to Cornuela, czy to Perez Arverte, zmieniam głos i teraz opowiem wam inną historię. Zanim odpowiem na, to, na twoje pytanie, to tak ad vocem, y Radka, no dobrze, tak się trochę no. co ty myślisz, że w science fiction nie ma mitu? Chłopie, no gdzie to? No, no, no, no, no, no co ty? Każda opowieść. E, e, w biedna, zasadzie... Biedna po, wojny jako oczywiście. jedna z największych realizacji mitu Oczywiście, no, science fiction, może być, nie jest, nie nie fiction. fiction. O, a dla mnie jest science fiction i co? On chce no. zrobić dwa ja dzieci? Ja Także spokojnie, każda w zasadzie opowieść, w której jest bohater, czy grupa bohaterów, może być pociągnięta pod mity albo, albo, albo, albo, albo lepiej, albo gorzej. Spokojnie, tak? Ja czytałem Kampena, czytałem Junga, nie chcesz się do nie chcesz. <głosy> Dobrze. E, i, odpowiadając na pytanie m, m, twoje, Godryk. E, m, e, na początku chciałem powiedzieć, że znikąd nie zżywam, ale później zacząłem sięgać głębiej do głowy, bo chciałem powiedzieć, tak jak Krzysiek, Piskorski, Piskorski, że Ale potem uświadomiłem sobie, że przed napisaniem Gendeka czytałem trzy sagi i uczyłem się na tych trzech sadach, czego unikać tak naprawdę, jeszcze nie wiedząc chyba, że, że, że będę pisał. Pierwsza sada to był, no może, może nie w kolejności, to była Duna, przeczytałem te wszystkie części, które napisał Herbert i co zobaczyłem, że im dalej w przyszłość sięga Herbert, tym ten świat jest bardziej pusty, nieprzyjazny, mroczny, nostalgiczny, depresyjny. I wtedy stwierdziłem, że jeśli ja będę rozwijał swój świat w przyszłość, to on musi być coraz bardziej kolorowy, coraz bardziej barwny, coraz bardziej fascynujący, a nie pusty, bo zauważyłem taki syndrom Ubika. Czyli im dalej sięgasz w przyszłość, tym bardziej um, e, ten świat się jakby rozpada w wyobraźni. Bardzo trudno jest utrzymać bardzo złożoną rzeczywistość e, wyobraźni, ona dąży do pewnych uproszczeń. Tego się nauczyłem od Jury. Od Czego się no, nauczyłem od, od Sapkowskiego, od Wiedźmina? Że jak jest za mało Wiedźmina, to się robi nie nudno. Czyli... Jak jest bohater główny, to nie należy za długo kilkadziesiąt stron poświęcać na, na jakiegoś posłańca, który ma złotą głowę i żelazną dupę. No może to jest i fajne, ale przez dwie strony, a nie przez kilkadziesiąt stron opisywanie tego posłańca. Ja po prostu ile razy Zapowski odchodził do Wiedźmina i opisywał Ciri, której nienawidziłem, czy jakieś tam inne postacie, tyle razy tęskniłem do Wiedźmina. Więc od niego się nauczyłem, że ten bohater, nawet jeśli się opisuje inny, to on, jego musi być dostatecznie duża dawka. A ze kosmicznego z tego cyklu Jamesa White'a nauczyłem się, że świat musi się rozwijać, bo o ile bardzo cenię jego takie ultrahumanistyczne podejście, wysokie podejście do, do, do zagadek, które pokazywał, to e, z tą ratom nic się nie zmieniała. Ciągle był ten szpital, ciągle był ten doktor Conway i ciągle była zagadka, rozwiązanie. Zagadka, rozwiązanie. W pewnym momencie pojawia się ta karetka kosmiczna, jakby, czyli ten statek, którym on lata, tu, to tam, ale to jest za późno, za mało się ten świat rozwija, więc od niego się nauczyłem, że jeśli będę tworzył sagę, to świat musi się zmieniać i bohater musi się zmieniać nieco szybciej. Przepraszam, mam nadzieję, że robicie sobie notatki bi bibliograficzne. No, oczywiście. No. Ja oczywiście Żynam, ale mam świadomość, że zżynam. natomiast mam też świadomość, że robię to dosyć tak no, niespecjalnie. Ja wam opowiem takie dwie anegdotki. E, krótkie, krótkie. krótkie, krótkie. oczywiście. E, pierwsza sesja nasza na studiach z kolegami, zbieramy się, ja mam prowadzić, robię przygodę, więc siedzę chyba 20 godzin nad tym scenariuszem, po prostu dopieszczam go do najmniejszego elementu, nazwy własne, imiona, wszystko, wymyślam, wymyślam, wymyśliłem, poprowadziłem, super. Jak wam się podobało? Nie, no super, no super, super, tutaj to z Żelaznego było naprawdę super, do Złogówek i <grymne> naprawdę pojechałeś, no i z Andre Norton te motywy z tymi pistoletami i Słuchaj, stary, Oj, o Boże, tak. <grymne> A druga sytuacja, kiedy spotkałem się w ogóle tak z głupie Francji, przyprowadził swoją nową dziewczynę, siadamy na kawie, rozmawiamy, okazuje się, że to jest polonistka jakaś właśnie, E, dziewczyna, która, e, która bardzo lubi literaturę francuską, właśnie i coś mojego czytała. I czytała mój jeden, jedyny niefantastyczny nowelę e, Kaptur i przeczytała i mówi: No, cał, całkiem fajnie, strasznie mi się podoba, jak ty nawiązałeś do tego 18 wiecznego francuskiego, rzuciła jakieś nazwisko, a ja patrzę na nią. W, w <śmiech> o, to się dzieje w 90 latach w Polsce. <śmiech> tu nie, ja nie, nie wiem, o czym ty mówisz. Ale oczywiście, tylko środek kawy się, się uśmiecha. tak? <śmienicza> <śmienicza> Także no, chyba wszyscy zżynamy, i czasem zupełnie nie Dwa celowe nawiązania, dwie najbliższe mi w tej chwili książki. Jedną z rzeczy, które celowo, świadomie i specjalnie powtórzyłem, był piknik na skraju drogi strugalskich, ale pod względem jego konstrukcji. Ponieważ w mojej ostatniej książce, Moskal, celowo powtórzyłem to, co zrobili. Na skraju drogi Strugacy. Czytaliście Piknik na skraju drogi? Kto czytał? Łapi górę. Zauważcie, że to opowiadanie, te książki, jakkolwiek to nazwiemy, fantastycznie czyta się na początku, potem jest gorzej, pod koniec jest strasznie trudno. Ja się długi czas zastanawiałem, dlaczego? Dlaczego tak wiele osób zaczyna czytać, zachwyca się i nie kończy? Otóż dlatego, że Strugacy zastosowali tam coś, co ja nazwałem narracją osierocającą. Zaczynacie od bohatera, który do was mówi tu i teraz idę, widzę, patrzę, zapalam papierosa, to znaczy w narracji pierwszej osoby czasu teraźniejszego. Potem wchodzimy w narrację trzecioosobową czasu przeszłego. Red poszedł, zrobił, przeniósł, zobaczył, porozmawiał. A potem Red Szuhard w ogóle znika. I my się czujemy zostawieni sami, jak dziecko w ciemnym pokoju. Czujemy się osieroceni. I ja w Moskalu zrobiłem to samo, zastosowałem znikającego bohatera, który najpierw jest praktycznie wami, jest wam bardzo bliski najlepszy, jak kolega, a potem on się stopniowo coraz bardziej oddala, staje się człowiekiem coraz bardziej obcym. To było raz, to była jedna książka Moskwa, która już wyszedł i za dwa tygodnie wychodzi mój Koenigsberg, gdzie celowo, świadomie inspirowałem się i wstanę, mówiąc to, Stanisławem Mikulskim. Ponieważ napisałem powieść szpiegowską osadzoną w 1917 roku w Koenigsbergu, czyli w nieistniejącym już dzisiaj mieście, na miejscu, którego jest Kaliningrad. I pisząc powieść szpiegowską, mundurową, nie mogłem nie mieć przed oczami nikłuskiego i nie mogłem nie myśleć o stawce większej niż życie, którą kocham bardziej niż życie. Okej, okay, musimy już kończyć, więc niestety pytania z nie będzie. Będzie natomiast ostatnia przerwana reklama. wiadomo, marketing, biznes, te sprawy. Czyli, którą swoją książkę chcielibyście polecić publiczności w tej chwili? Ja to, ja to. Te dwie, o których przed chwilą mówiłem, czyli Mostelika i Nixbeck. <grywa> A Simon Zakwael macie zupełnie za fliko wszystkie moje opowiadanka, także czytajcie w przeróżnych klimatach, w różnych instytucjach. Może u białej pierwsza część Genideka. No, najbardziej się kocha zawsze to najnowsze dziecko, tak? Ja jestem jeszcze w fazie zakochania, kiedy wydaje mi się, że 44 było super, najlepsze i że nigdy tego nie przeskoczę, dlatego 44. Ale za rok mi nie wyrzucajcie, że Wam to powiedziałem, kiedy <śmiech> będę Wam wmawiał, że to następna jest lepsza. A ja najbardziej lubię takie opowiadanie, które się upasował w fantastyce w wydaniu specjalnym, powołanie Iwana Mrowi, to jest opowiadanie o magicznej głęboczczyźnie, o ikonie... Jeszcze raz powołanie Iwana Mrowi Okej, okay, myślę, że się bawiliście dobrze. Okazuje się, że najlepszy pomysł na panel to jest najpierw podlać pisarzy dobrym alkoholem poprzedniego do dnia, a następnie męczyć. Ale wyszli wszyscy doskonale z tej próby, więc bardzo dziękuję. Dziękujemy. Marcin Przybyłek, Simon Zak, Michał Kołkowski. Więcej nagrań na www.podcaston.eu.